Muzyka, cisza, spokój. Takie to już jest życie, flegmatyka. Podcast Głową w mur. Zapraszam. Dziesiąty odcinek, czyli już... Pełnoprawny podcaster, Hoss, redaktor Hoss. A ja jak zwykle robię odcinek z kuchni, albo raczej z nowej kuchni. Bo nie wiem czy wiecie, ale zmieniłem zamieszkanie na bardzo fajne, ładne mieszkanko. Ładny mam pokój, wszystko jest ładnie kuchni mam widok na dzieci, autobusy, rondo. Fajnie jest. Czym się różni to mieszkanie od tamtego? No, pierwszy po pierwsze, to mieszkanie, w którym teraz mieszkam, jest w centrum miasta. Tamto było za, za przeproszeniem w Tarnobylu. O, dzieci się na mnie patrzą. Y, nie, nie, nie w Czarnobylu, tylko na zadupiu, tak? Gdzie miałem godzinę dojazdu do miasta, a teraz, jakby nie patrzeć, sam stanowię miasto, więc czuję, więc moje ego się tak podburzyło, tak wzmocniło, tak... Jest tak fajnie! Nareszcie, wszędzie blisko. Nawet blisko jest do znajomych, co też jest jednym wielkim plusem. Minusem jest to, że nie ma już takiego spokoju, jak był na Zadupiu. Ale coś za coś. Już wolę nie mieć spokoju i słyszeć czasami. Już wolę nie mieć spokoju i czasami słychać, słyszeć samochody, autobusy, dzieciarnie, pachory, stare baby, starych dziadów i sąsiadów. Niż... Niż... Być tam i nic nie słyszeć i nie czuć życia. No. Dziś mamy bardzo ciekawą datę. Dziś mamy 10 kwietnia, czyli jak wiecie. Kłamstwo smoleńskie. Katastrofę smoleńską rocznicę katastrofy smoleńskiej. Pierwszą rocznicę, ale też siódmą rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego, znaczy Mistrza Kaczmarskiego, co też jest, no, jakby to powiedzieć, taką żałobą, prawda? Bo jakby nie patrzeć, Jacek Kaczmarski wpisał się w historię muzyki. O, to sobie robię. Dobrze, niech się robią, a ja mówię dalej. Mój pokój jest znowu zielony. <śmiech> Jak zwykle, bo lubię zielony. Zielony jest ładnym kolorem. No i to jest też minus miasta. W mieście nie ma dużo zieleni, nie ma też żadnego lasu tak naprawdę. Tylko rondo jest zielone, ono jest z takimi sztucznymi kwiatkami trochę zrobione. Tam w Czarnobylu, to znaczy na zadupiu, to znaczy na, na osiedlu był las, ale z drugiej strony jak się szło, szło do tego lasu, to było mnóstwo butelek po piwie, jakieś skupy, siki, koty, nawet się tam rozkładała kiedyś. Więc czy tak żałuję tego lasku. <śm> nie żałuję po co. No jakby nie patrzeć tutaj też są panowie spod budki. Mamy nawet... Mamy nawet swoje kamienice... Sklep monopolowy. Ale też mamy kebab. No, tak, mam kebab, więc... Jak mam nie będzie, to już nie będę musiał sam sobie robić... obiadu, tylko pójdę sobie po prostu na kebaba. Też będzie dobrze. Hmm. Mieszkam obok jednego z dużych takich bazarów w Szczecinie, na Manhattanie, obok Manhattanu. Co też jest dość fajne, bo mogę tam pójść, rozmawiać z ludźmi i pokupować niezbędne rzeczy. Nie muszę się targać do żadnego dużego miasta. Tam chomika, nowego, tamten już zdach nie dlatego, że go nie karmiłem czy coś. Po prostu, no tak ze starości, 10 lat to trochę dużo, nie uważacie. No, przy tym bardzo długo żył, jak na chomika. 10 lat, kto sobie bym wyobrażał, żeby chomik 10 lat żył? koty już żyją 10 lat. No. Kota nie zmieniłem. Ani też opieka... Ani też... Opieka z się od niego nie dopominała. No cóż. Nadal będzie musiał ze mną mieszkać. Nie, nie będę jej męczyć. Prawda, Miziu? No. Nie będę Cię męczyć. Jako że... Dziesiąty odcinek. To powinienem być trochę specjalny, powinienem coś więcej powiedzieć. To znaczy więcej, powinienem jakiś temat dać, ale nie, chcę mi się. Mój podcast ma być flegmatyczny, ma podstawać. Powoli, taki umierający ma być, taki, no taki, trochę przednudnawy, marudny, taki ma być mój podcast. Może pan zmienić z głową murna, głową w nudę lub głodem w mariaż. Mariusz. Jezu, jaki mariaż? Głowę... głowę w nudę albo głowę w... Hmm. Senność, o. Głowa, senność. Nie, jak to uczynić. Już lepiej podcast... Śniowy? Śniowy? Nie, bo by ludzie pomyśleli, że to jest podcast o śniu. Co by też nie było fajne. Problem musiał się do jakichś... tam tematów usadkować. Przygotować. Już za dwa dni trzecie klasy w mojej szkole będą pisać testy. Z czego ja się bardzo cieszę, ponieważ z tego powodu mam wolne. Bo nie może mi przeszkadzać. Jako, że moja szkoła liczy sobie ponad 1000 uczniów, w tym trzecioklasistów jest chyba 500 no to przyznaję trochę szkole racji. Żebyśmy im tam przeszkadzali. Znalazłem takiego newsa. Tam w internecie, na jakiejś stronie. Że pewna firma informatyczna albo właściwie jej właściciel tej firmy jest nudystą, tak? Wierzy w nudyzm. Wierzy w nudyzm? nudyzm. Naturalizm. Nie wiem, jak to się nazywa. No, że chodzi sobie się nago i jest się goły wesoły. No to ten nudyzm, nudyzm? Tak, golizm. O, golizm jest też preferowany w jego firmie, gdzie coś jest nie ma programistów, gdzie programiści chodzą nazy, i to nie robisz żadnego problemu, tak, bo nie się, bo to w ci tam nic się tam nie dzieje, ale jako, że ten właściciel jest miłośnikiem kobiet to stwierdził, że powinny też być tam kobiety. No i... Te kobiety też są nagie. Są programy tak? No i trudno się zdziwić co się dzieje w takiej <śmiech> firmie. Jedna wielka... Jeden wielki bałagan. O. No tak można powiedzieć. Jeden wielki bałagan. Albo dom publiczny, jak ktoś woli. Tak, tak, wiem, muszę was podenerwować, żebyście zazdrościli mi, że jakie to ja smaki, mmm, czekolada z ogórkiem i mlekiem, co mi da pewnie jakąś mieszankę i zaraz coś mi się stanie. Ale co tam? Mhm. Czemu ci ludzie tak się na mnie gapią? Wprawdzie są firanki. Nie powinni mi widzieć, ale najwidoczniej widzą. Pomacham im. Cześć! Hm. Poszli sobie. Chamy! Nawet nie odmachali. Tak patrzę, co się dzieje na rządzie. Ludzie stoją, idą. Samochody jeżdżą. Nic takiego. Tylko pedry. Ale co tam? <gry> Dobra. Ja kończę, bo skończyłem już kolację. I co by tu powiedzieć? Słuchajcie polskich podcastów, słuchajcie jaskini Półpodki, słuchajcie nie mów nikomu i słuchajcie wszystkie podcasty z katalogu. No. No to cześć. ta da ta da to, da ta, -da, ta, -da, ta, -da, ta, -da, ta -da. Da <laughs>